Księga Sędziów, ósmy rozdział, i rozpocznijmy czytając wiersz 28 i 29. Tak zostali Midianczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnosili swej głowy. Ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Potem poszedł Jerubal, syn Joasza, i osiadł w swoim domu. Tak naprawdę ten wiersz znajduje się w nieco dziwnym miejscu, jeśli weźmiemy pod uwagę to, o czym była wcześniej mowa i o tym, i to co jest później po tych wierszach te, te, te wiersze wydają się być takim podsumowaniem tej całej historii, tego całego wydarzenia a jednak znajdują się tuż po tym jak czytamy o tym jak to Gedeon sporządził ten złoty efot który stał się płatką dla Gedeona i jego domu I w następnych też wierszach czytamy o Gedeonie, jego nałożnicy i jego synu Abimelechu. Zwróćmy uwagę, że umieszczenie tego tutaj tych wierszy w tym miejscu nie jest przypadkowe jak nic innego w Bożym Słowie. To wszystko musi mieć jakiś swój cel i myślę, że natchniony autor tutaj w tym właśnie miejscu wstawił te wiersze aby pokazać pewien kontrast między tym co działo się w tej duchowej sferze a tym co było widoczne w tej doczesnej sferze oto wyglądałoby na to z tych wierszy że zwycięstwo zostało osiągnięte ludzie znowu mogą żyć w pokoju Gedeon wraca do swojego domu sprawy wracają do normalnego byśmy powiedzieli trybu i porządku Midianici już nie atakują przez 40 lat kraj zaznaje spokoju. A więc w takim naszym ludzkim mniemaniu y, powiedzielibyśmy, no, że y, Bóg jest chyba zadowolony, że y, tak się sprawy mają. Że kiedy Bóg nie był zadowolony, to im posyłał jakichś wrogów i tam ich gnębił. Ale teraz, kiedy jest 40 lat pokoju, no to znaczy, że sprawy się Dobrze układają. Jakże łatwo jest sądzić, że skoro wrogowie nas nie dręczą, że mamy pokój, żyjemy sobie w dostatku, to Bóg jest nas zadowolony. I to, co mamy, to jest wyrazem Jego błogosławieństwa. To czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście pokój wśród Izraela oznaczał, że oni mieli pokój z Bogiem? Zarówno te wiersze poprzedzające, jak i następne sugerują, że nie. Że kraj zmierzał ku swojemu kolejnemu upadkowi i ku kolejnej opresji. I jak będziemy śledzić dalszą część tej księgi zobaczymy, że już ani razu nie przyjdzie taki czas pokoju jak tutaj jest za Gedeona. to ostatni raz kiedy Bóg daje pokój temu krajowi i wytchnienie aż do czasów królów kiedy tamci zaczną rozprawiać się ponownie z tymi wszystkimi opresorami Z jednej strony widzimy w Bożym Słowie, iż Bóg faktycznie błogosławi i hojnie darzy wszelkim dobrem tych, którzy Mu wiernie służą. Z drugiej jednak strony niejednokrotnie to bezbożni prosperują. Niejednokrotnie to bezbożnym się dobrze wiedzie. I to oni obrastają tłuszczem we wszelkich dostatkach, podczas gdy sprawiedliwi cierpią nagość i głód i niebezpieczeństwo. A więc zawsze patrząc na te zewnętrzne sprawy, strzeżmy się pozornego oceniania naszego własnego stanu, a tym bardziej oceniania innych. Myśląc z kategoriami niektórych chrześcijan, dzisiaj powiedzielibyśmy, że to ten bogacz z tej historii Pana Jezusa był niezwykle wierzący. A Łazarz, który leżał u jego wrót, chyba nie miał żadnej wiary. Ale kiedy przyszedł dzień rozliczenia ich życia, ich duchowej jakości, okazało się, że to ten bogacz był nic niewarty i znalazł się w miejscu wiecznego cierpienia. A Łazarz został zaniesiony na łono Abrahama i tam doznał pociechy a więc pozory potrafią mylić i wielkim niebezpieczeństwem ocenianie jest jeszcze raz powtórzę zarówno naszego własnego stanu a tym bardziej stanu innych na podstawie tego jak się komu wiedzie w tym świecie dodatkowo zobaczmy tutaj w wierszu 29 czytamy, że poszedł Jerubal nie Gedeon ale Jerubal, syn Junioasza, i osiadł w swoim domu. A więc tutaj znowu wierzę, że ten natchniony autor celowo nie użył tego jego imienia, którym normalnie się nim posługiwał, ale jak gdyby w tym imieniu Jerubal wiąże się wspomnienie tych wydarzeń, kiedy on ściął ten sług i zburzył ten ołtarz Baala i zostało mu nadane to imię. A więc wraca tutaj do początku wiary Jerubala czy Gedeona. Wraca do tego momentu, kiedy on został powołany przez Boga, kiedy został ustanowiony tym sędziom, kiedy przez niego Bóg zaczął działać i teraz on wraca do swojego doma. Więc mamy tutaj pewne jakby zamknięcie tej historii, ale jej koniec jest zupełnie inny niż początek. To wspomnienie jego ojca Joasza też przywodzi nam na pamięć, skąd się to wszystko zaczęło, skąd się to wszystko wzięło, jak to jego, jego ojciec Joasz był tym, u którego, który był tym kapłanem tego ołtarza, który był tym zarządcą tego kultu, który kiedy miał zniszczyć. A w następnych kilku wierszach dalej widzimy, że cały lud powrócił do kultu Baala. I ustanowili sobie Baala Berit swoim Panem, swoim Bogiem. Ale bric znaczy Panu przymierza. Zupełnie się wszystko aż tak powiem wróciło do poprzedniego stanu. Wiecie, to jest niezwykłe jak pomyśleć o tym, że taka historia, takie wydarzenia, takie cuda, takie działanie Boże i wszystko kończy się tam, gdzie się zaczęło. I to nasze dzisiejsze rozważanie, bracia, siostry, myślę ma być wielką przestrogą dla nas abyśmy my w naszym życiu takiego kółka nie zrobili abyśmy nie wrócili do miejsca z którego Bóg nas wyprowadził abyśmy żaden z nas nie znaleźli się u kresu naszego życia tam gdzie znaleźliśmy się czy byliśmy zanim Bóg nas powołał, zanim do nas przemówił zanim się nam objawił, zanim zaczął działać w naszym życiu A to niestety jest zagrożeniem Niestety mamy wokół siebie smutne przypadki, których tutaj nie chcę nawet wymieniać. Ludzi, którzy tak dobrze zaczęli, tak wiele doświadczyli, tyle Bóg w ich życiu uczynił, a jednak skończyli w szambie swojego grzechu. Skończyli w śmietniku, z którego Bóg ich wyprowadził. Stali się rozbitkami w wierze. I zatracili to wszystkie bogactwo, całe bogactwo, którym Bóg ich obdarzył. W wierszu 30 czytamy, że Gedeon miał 70 własnych synów, gdyż miał wiele żon. Nie czytamy, ile miał córek, ale możemy domyślać się, że chyba nie miał tylko samych synów. Prawdopodobnie miał też córki. Miał masę dzieci. Dlatego, że miał wiele żon. Wielożeństwo było oznaką zamożności i społecznej pozycji. W tamtym okresie szczególnie pogańscy władcy i królowie mnożyli swe małżonki. I miało to jakieś polityczne przyczyny. Często te związki małżeńskie były takimi politycznymi posunięciami, gdzie chcieli po prostu związać się przymierzem z jakimiś innymi władcami. Często te wła... te, te, to, to władanie tych powiedzmy przywódców czy królów miało taki charakter regionalny. Oni byli często królami jednego miasta, czy jakichś kilku miast i chcieli umocnić swoją pozycję i z tamtymi tam sobie wzięli za żonę córkę tamtego króla, tamtego i tamtego i to tworzyło pewien taki klan rodzinny, którym oni jakby przez te przymierza też rodzinne bardziej się trzymali, wiecie, gdybyśmy miał do swoją córkę tam komuś no to jakoś już poczuwam się, żeby temu komuś też pomagać, nie? Jak tam moja córka jest jego żoną a więc i tak samo w tamtych czasach tak to działało a więc to wielożeństwo było powszechne wśród różnych władców i królów poza tym posiadanie licznego potomstwa umacniało też pozycję władzy umacniało dynastię i choć Gedeon jak widzieliśmy ostatnio odmówił królestwa to chociażby w tej praktyce naśladuje okolicznych królów biorąc sobie Wiele żon i mnożąc potomstwo, dla którego z pewnością nie mógł być dobrym ojcem. Ci z nas, którzy mają dwójkę, trójkę dzieci, dzisiaj to rzadko, że ktoś ma 10, 15, to te czasy minęły chyba bezpowrotnie. To, to nasze pokolenie naszych rodziców, dziadków zna takie rodziny, to było czymś powszechnym, że mówią dziesięcioro dzieci. Ale my, którzy mamy tam tych, tych kilka, Trzy, cztery, pięć, jak ktoś ma to rzadkość, to nikt z nas nie ma, to to wiemy, jak to ciężko zająć się tym, to, tymi kilkoma, jak to ciężko je wychować, jak to ciężko być z nimi i wysłuchać ich wszystkich pytań, odpowiedzieć na ich wszystkie te, te wątpliwości i okazać im miłość i zająć się z nimi i wykształcić ich i pomóc im w tym wszystkim. My się nie wyrabiamy z tymi trzema. A co, gdybyśmy mieli siedemdziesiąt a co gdybyśmy mieli 150? Bo to być może z tymi córkami też 150 było, może i więcej. Jak się zająć takimi dziećmi? Jakim można być ojcem dla takiej masy dzieci? To gdyby on tylko się zajmował ojcostwem, to i tak nie dałby rady. A z pewnością on zajmował się innymi rzeczami. Tak dalej zobaczymy. Miał czas jeszcze na inne sprawy. Ale tutaj chyba nie chodziło o bycie ojcem i bycie jakimś tutaj takim, wiecie, Gedeon nie ma jakichś chyba familijnych tutaj rodzinnych zapędów. Tutaj chyba raczej bardziej mamy odzwierciedlenie tej, tej modły króli, którą Gedeon zaczyna naśladować. Gedeon nie poprzestaje na wielu żonach. W wierszu 31 czytamy, że miał również nałożnicę, a również jego nałożnica przebywająca w Sychem urodziła mu syna. Tutaj to słowo przebywająca w Sychem tak by sugerowało, że ona tam nie mieszkała, tylko tak pojechała w sobie do Sychem, żeby tam mieszkać. Ale w oryginale tutaj w ogóle nie ma żadnego czasownika. To jest po prostu powiedziane nałożnica Sychem. Tyle. A więc najwyraźniej z kontekstu dalej później widać jak Abimelech później się odnosi, że on tam ci, ci jego bracia z Sychem to jego kość z jego kości i to, to ciało z jego ciała, więc najwyraźniej on tam mieszkała, to była mieszkanką tego miasta Sychem a więc Gedeon wziął sobie jeszcze dodatkowo nałożnicę konkubinę i nie wiemy, czy to była jedyna, tutaj nie jest powiedziane, że to jedyna jego nałożnica, czy tam o jakiejś nałożnicy, która tam mieszkała w sobie, ale nie chcę dopisywać mu czegoś, czego słowo, że mu nie dopisuje. Więc zostańmy przy tym, że miał tą jedną nałożnicę. Skoro tak Pismo mówi. Dlaczego mając wiele żon jeszcze sobie bierze nałożnicę? Czy wiele żon mu nie wystarczało? To co mu jeszcze nałożnica? oczywiście nie nasza to rzecz wchodzić w szczegóły i babrać się w opis takiego stanu rzeczy ale myślę, że oczywistym faktem oczywistym wnioskiem, który się tutaj nasuwa jest fakt, że Gedeon dogadzał sobie i puścił wodze namiętnych porządliwości i moglibyśmy pomyśleć sobie no tak, no przecież po siedmiu latach przymierania głodem, po niezwykłym spotkaniu z Bogiem, po wiernym podążaniu za głosem Bożym, należało mu się chyba trochę luzu. Jakiejś rekompensaty za tą Jego wierną służbę, jakiejś nagrody, prawda? Że tak wiernie przecież bo usłuża wcześniej tyle wycierpiał, Czemu? By sobie troszeczkę nie pofolgować. Dlaczego by troszeczkę się nie rozluźnić? Nie można przecież stać na boczność całe życie, prawda? Ciągle tylko walczyć i walczyć ciągle jakieś wyrzeczenia, ofiary, wstrzemięźliwość, trzeba sobie troszkę dogodzić. Nieprawdaż? Trzeba. Jak się kiedyś cierpiało, jak się kiedyś służyło, to dzisiaj można sobie troszkę popuścić. Szczególnie, jak tak się wiernie służyło i się miało udział w takim wielkim zwycięstwie. W czasie II wojny światowej wielu pilotów zginęło w drodze do bazy po wykonaniu bojowego zadania, kiedy największe niebezpieczeństwo już minęło. Jaką naturalną tendencją było tych pilotów rozluźnić się? Zadanie wykonane na luzie lecieli i w konsekwencji pojawiał się jakiś mały, głupi, banalny błąd, który okazywał się śmiertelny dla wielu z nich. Nie na darmo, wielokrotnie w Słowie Bożym czytamy strzeżcie się, miejcie się na baczności, czuwajcie i takie miejsce zwycięstwa, takie miejsce, kiedy nam coś się uda, kiedy nam się coś powiedzie, kiedy wydaje się, że jesteśmy na szczycie, że tak się mocno trzymamy. Słowo że mówi Ty, który stoisz, bacz, pilnuj się, strzeż się, abyś nie upadł. Iluż to ludzi myślało mnie to nikt nie spotka, mnie to nie... Jakże On się mógł w to uwikłać. Jak to się mogło tak skończyć tragicznie? No mnie to się nigdy nie przydarzy. mi bacz. Ty, który stoisz, bacz, abyś nie upadł. Pilnuj się, strzeż się. Oto po tym wielkim zwycięstwie, oto po tym cudownych wydarzeniach, jakże szybko gdyby on Pada. A gdzieś to on sobie znalazł tę konkubinę? Czytamy, że w szechem, czy w sychem. Z dala od miasta, w którym mieszkał. Kiedy on nie mieszkał w sychem, mieszkał w Ofra, czytaliśmy wcześniej. Tam wrócił do swojego domu, w Ofra. Tam ten F od złoty umieścił. To jak to, skąd tam mu się wsychem ktoś napatoczył? Czyżby poznał ją w jednej ze swoich podróży, z daleka od swoich żon? Podróżował z dala od domu i nie było żon przy nim, chciał się zabawić w coś i wsychem akuratnie się napatoczyła taka. Fajna, ładna. Hmm? A może miał już tak wiele żon, że nie wypadało dokładać sobie jeszcze następnej, albo brać sobie co gorsza nałożnicy. To już mogłaby być przesada. Co by ludzie z Ofry powiedzieli? A może i żony by się nawet oburzyły. Ale tam gdzieś, daleko, w Sychem, nikt nic nie wie. Co to komu szkodzi? Nikogo w oczy nie kole. Wofa, nikt o niej nic może nie wiedział. To taka sprawa na boku. Taka prywatna sprawa Gedeona. Nie? Że tam miał jakąś nałożnicę jeszcze. Nikt o tym nie musiał wiedzieć. A może ona w ogóle nie była z Izraela? Może ona nie była z Izraela? Wielu komentatorów biblijnych twierdzi, że była to poganka. Ja tutaj nie znajduję na to potwierdzenia, ale nie wykluczam tego faktu że ona mogła być poganką. I dlatego Gedeon nie mógł sobie wziąć za żony oficjalnie. Nie mógł jej poślubić. Natomiast po cichu mógł się spotykać z nią w sechem i mogli mieć swój mały sekret. Przecież nikomu żadnej krzywdy tutaj nie robili, prawda? No? gdyby tylko Gedeon mógł przewidzieć opłakane skutki tego związku z tą kobietą. Gdyby tylko wiedział, że ten jej syn będzie wyrafinowanym mafiozą, gotowym z zimną krwią zabić wszystkich jego pozostałych synów. Gdyby on tylko o tym wiedział. Ale Gedeon tego nie wiedział. Tak samo, jak i my nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych posunięć. Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć, jak dalekosiężne będą skutki naszego dzisiejszego małego kompromisu. Naszego nieznacznego zaniedbania. Jakiegoś drobnego niedociągnięcia czy chwilowego zejścia z tej wąskiej drogi. Gdybyśmy tylko mogli przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje. Ale nie możemy. Nie wiemy, do czego nas to zaprowadzi. Nie wiemy, jak ten, jak ten, jak ten wakacyjny romans się skończy. Ile to będzie nas kosztowało łez i lat cierpienia. Jak ta głupia finansowa decyzja okaże się potem za nami ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć latami. Jak to gdzieś wejście w internet w jakieś miejsce, okaże się, że to potem tak nie zostanie, jak nam się wydawało że wyłączymy i to się skończy. Ale gdzieś w jakimś naszym sercu, gdzieś jakiś hak, szatan wbija. Takie małe rzeczy... Gdybyśmy tylko wiedzieli, jaka będzie konsekwencja. Ale nie wiemy. Dlatego co Boże mówi, co? Strzeżcie się. Miejcie się na baczności. Pilnujcie się. Gdy szatan nie śpi, ale nieustannie planuje nowe zamachy na nas. Nieustannie jakieś swoje sidła pęta wokół nas. A dzisiaj Wiele z tych rzeczy wydaje się tak niewinnych, tak nieznaczących. Ale tylko poczekaj, aż to, co zasiejesz, zacznie wydawać swój owoce. Tylko poczekaj. A jakie ten syn otrzymał imię? Ano nazwali go Abimelech. I to imię nie jest jednoznaczne, ale myślę, że z kontekstu całego tego fragmentu dla mnie osobiście nie pozostaje wątpliwości, co to imię znaczyło. Ab znaczy ojciec. Abba, tatuś. Ab, hebrajskie ojciec. Jedno z pierwszych słów w alfabecie hebrajskim. Melek, czy melech znaczy król. I w tym kontekście tego, tego rozdziału i następnych to słowo wielokrotnie się pojawia. To samo słowo, melek albo melech. I wnioskuję stąd, że to słowo nie oznacza molocha bożka kananejskiego, Chociaż niektórzy tak twierdzą, że tak można też tłumaczyć to imię. Ale patrząc na kontekst, gdzie to imię tutaj cały czas też, to, to słowo melek oznacza król. Wnioskuję, że i w tym wierszu to samo oznacza. Tym bardziej też, że wątpię, żeby Gedeon nazwał swojego syna, Moloch, ojciec Moloch. Kiedy widzimy jednak, że Gedeon był w miarę religijnym człowiekiem. aby to, co zrobił tam, stawiając ten efot, uczynił to raczej dla Boga Jachwy, a nie dla jakiegoś innego bóstwa. I tam jest za jego czasów, jednak ludzie bali się strzcić jakichś innych bogów. Dopiero po jego śmierci zaczęli to robić. Czyli tutaj wątpię, żeby on nadał mu takie imię, skoro jednak sam, widać, obstawał przy tym kulcie jahwe, mimo tego, że coś w jego sercu zaczęło się dramatycznie zmieniać. A więc biorąc literalnie znaczenie tego imienia, można tłumaczyć go jako ojciec króla, ojciec król, królewski ojciec, albo tak jak większość komentatorów tłumaczy to imię, mój ojciec jest królem. Niektórzy mówią, można tłumaczyć też to w tym sensie, że Ojciec Bóg, że to Bóg Ojciec jest Królem. Ale to bardzo mało prawdopodobne, jako że idea Boga jako Ojca nie była zbyt częsta w ogóle w Starym Testamencie. Jedynie pojawia się u proroków, gdzie Bóg jest przedstawiony nie jako Ojciec jednostek, ale jako Ojciec całego narodu. Natomiast nie znajdziemy wiele, jeśli jakikolwiek znajdziemy, nie szukałem tego, ale szczerze nie pamiętam, żadnego odnośnika, gdzie ktoś prywatnie do ojca, do Boga mówi ojcze. Być może w psa jakiś Dawid może gdzieś się zwraca. Nie sprawdziłem tego, ale jest to, jest to, jest to rzadkość. Poza tym ten tytuł Abimelech był też tytułem kananejskich królów. Wcześniej już czytaliśmy w historii Izaaka który zetknął się z Abimelechem. Był to tytuł, który nosili też królowie. To kiedy ktoś stawał się królem, otrzymywał tytuł Abimelech. A więc y, takie imię otrzymał ten syn. Zwróćcie uwagę, że żaden inny nie jest wymieniony z imienia. Tylko ten jeden jest tu wyszczególniony. Oczywiście to może mieć może to być tym spowodowane, że w następnej części, w dziewiątym rozdziale o nim czytamy jako głównym bohaterze, który morduje całą swoją rodzinę. I staje się królem. I widać, że w jego sercu było to mniemanie o sobie jako o królu. Kiedy przyszedł czas zajęcia tronu, czy właściwie wtedy jeszcze nie było tronu, ale gdyby przed czas panowania, czy, czy władania, czy przy, przy, przy bycia przywódcą, to właśnie ten, Abimelech, myśli o sobie jako o królu i przychodzi do swoich pobratyńców i przekonuje ich żeby jego uczynili swoim królem a więc tutaj widać, że to nadanie imienia nie było przypadkowe i z całej tej relacji i jego losów widzimy, że to królewskie poczucie jego godności było głęboko zakorzenione w sercu tego człowieka i myślę, że to sugeruje, że taka była prawdziwa intencja tego imienia. Kiedy on powiedział, ja nie będę waszym królem, ja nie będę rządził wami, ani mój syn. A jednak widzimy, że w swoim postępowaniu zaczął zachowywać się jak król, zaczął postępować jak król, biorąc sobie żony, biorąc sobie ten, ten, ten łup królewski, mając syna, któremu nadaje imię. Mój ojciec jest królem. A gdy umarł Gedeon, syn Joasza, w podeszłym wieku został pochowany w grobie Joasza, swojego ojca, w Owsze Abiezarejskiej. I tutaj Kończy się historia Gedeona, chociaż jego posunięcia owocują dalej zarówno w historii jego rodziny, jak i całego narodu, o czym jest mowa w następnych wierszach. I tak rozważając to wszystko, myślę sobie, że nie chciałbym być kaznodzieją na jego pogrzebie. Ani też na nie chciałbym stać przy grobie żadnego człowieka, który w taki sposób umiera. Człowieka, który może jest członkiem jakiegoś zboru. Który coś kiedyś przeżył z Bogiem. Który chodził z Bogiem. Którego Bóg w życiu działo. Ale którego koniec jest pod wielkim znakiem zapytania. Oczywiście nie naszą rzeczą jest sądzić, gdzie, gdy on, wieczny, gdzie gdy on spędzi swoją wieczność. Czytamy o nim w liście do hebrajczyków, jako jednym z bohaterów wiary, co budzi przynajmniej jakąś nadzieję, że jednak Bóg zaliczył go w podczas swoich bohaterów. I nie wiem, czy tam tylko odnosi się do jego wiary, do tego, co uczynił, czy jednak gdzieś ta wiara przetrwała w jego sercu i zobaczymy, kiedy ona w niebie. Nie wiem. I to, oni mówię, nie nasza rzecz wdawać się w takie wyroki. To sprawiedliwy sędzia wyda wyrok na każdego słusznie i bez wątpliwości będziemy wiedzieli, że on nikogo nie skrzywdzi. Natomiast dla nas ta historia została spisana dla naszego pouczenia. I chciałbym jeszcze, abyśmy przez parę chwil dosłownie spojrzeli na pewne minione wydarzenia, które miały miejsce w życiu Gedeona, które, myślę, przyczyniły się do tego, co tutaj czytamy u kresu jego dni. Gdyż wiecie, to nigdy nie jest tak, że człowiek z dnia na dzień, jednego dnia służy Bogu, jest gorący dla Boga, a następnego dnia już nienawidzi Boga i już nie chce nic z nie Tak się nie dzieje. Ten, to, to, to, to, to, to, o czym ostatnio żeśmy mówili, to odpadnięcie od Boga żywego, to, to utracenie gorliwości, to utracenie wiary, to utracenie życia z Bogiem, nie jest czymś, co tak się z dnia na dzień pojawia. To jest jakiś proces, który krok po kroczku, krok po kroku, czasami niezauważalnie wręcz, postępuje. I dopiero kiedy, wiecie, ten, ten, ten, to, to serce już opadło od Boga, kiedy jest już ten gorzki korzeń, dopiero wtedy nagle się dziwiłem, skąd to się wzięło? Dlaczego? Przecież on taki był gorliwy i taki tego. Zawsze przecież chętnie pomagał. Co mu odbiło? Co się stało, że on nagle odszedł? Że, że gdzieś tam był z jakąś kobietą? Że tam gdzieś sprzeniewierzył pieniądze? że. Właśnie to nie było tak, że nagle, tak z dnia na dzień, wiecie, coś się wydarzyło. Gdzieś tam, coś za kulisami się działo, gdzieś tam jakiś był proces, który spowodował jakąś erupcję serca. A to, co widzimy, to jest tylko już ten, ten, ten, ten, ten, ten rezultat widoczny dla nas. I chciałbym, abyście za mną tak pokrótce, tylko popatrzyli jeszcze raz i jeszcze wrócili do jednego miejsca, które pominęliśmy. I zobaczyli, czy tam gdzieś nie dostrzeżemy jakichś elementów, które mogły przyczynić się do tego stanu rzeczy, aby nas też przed nimi ostrzec. Po pierwsze, przypomnijmy sobie ten moment, kiedy Gedeon udał się ze swoim sługą Purą do obozu milianczyków. I w wierszu 14 czytamy o tym śnie, który... w wierszu 13 o tym śnie, który ten żołnierz miał, a drugi mówi do niego, nic to innego, jak tylko miecz Gedeona syna Joasza męża izraelskiego Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz teraz Gedeon słucha tego słucha tego i ci Midianczycy mówią nic to innego jak tylko miecz Gedeona, tego męża a Gedeon wiecie w sobie on taki wystraszony on taki wcześniej widzieliśmy, taki niepewny siebie a ci Midianici mówią to nic innego. Ten sen, ten, ten, ten zburzenie tego namiotu. To wszystko, to zwycięstwo. To Gedeon, to Gedeon. I Gedeon słuchał. Ale oni tutaj mają o mnie mniemanie. Ale oni mnie tutaj... Uf, oni tu się mnie boją. Ale widzimy, że Gedeon tu zachowuje właściwą postawą. Tu nie wiecie, nic tam żadnych nie tego. On chwały daje Bogu, mówi. On da, oddał chwałę Panu. I dobrze postąpił. Nic tam się nie wydarzyło. Ale wiecie... Kiedy ktoś nas chwali, kiedy ktoś coś takiego nas mówi, to, to, gdzieś, tam, to, to, to gdzieś tam taką mamy szufladkę, gdzieś tam pach, sobie zamkniemy to. Mm, tak prostu sami lubimy tam zajrzeć, przypomnieć sobie, jak to tam nas mówili dobrze, jak tam jaki dyplom mi tam dali, jak tam w telewizji mnie pokazali, albo gdzie tam, już napisali może w gazecie coś o mnie, jak to ja dobry paćkę zaniosłem gdzieś tam, nie w świętach, co tam, zrobiłem dobrego, komuś tam, pomogłem komuś czy coś tam. I tak, gdzieś tak łatwo sobie to tam gdzieś w szufladkę, w szufladkę sobie. Dobrze o mnie mówią. Dobrze o mnie mówią. Tak mnie pochwalili. No? I potem widzimy, że jest ta walka, tak? I co w, tej, co w trakcie tej walki Gedeon kazał im krzyczeć? Pamiętacie? Miecz dla Pana i dla Gedeona. To mieli krzyczeć żołnierze. I oczywiście z jednej strony można to potraktować jako pokorę, że tutaj Pana najpierw, a potem Gedeona. Ale też można to potraktować inaczej. Że tutaj na Pana i Gedeona. Że tutaj Pan i Gedeon stoją razem. I ci żołnierze wołają Miecz na Pana i Gedeona. A? Gedeon jest tu ważne, żeby to imię też Gedeona zabrzmiało. Nie tylko Pana, ale żeby też i imię Gedeona zabrzmiało wtedy w czasie tego zwycięstwa. Być może. Być może gdzieś tutaj coś zaczyna. Gedeon myśleć, że to jego imię też jest ważne. Nie tylko w imię Pana. A niechaj ci milianczycy słyszą o tym Gedeonie, którego tak się boją, o którym tak śnią. A i że to Gedeon stoi tutaj. Gedeon jest kimś, kto ich tutaj pokona. No? Potem mamy to cudowne zwycięstwo. Pościg, rozgromienie 15 tysięcy milianitów, którzy uciekli. I potem trafiamy na taką dziwną historię, której żeśmy tutaj nie czytali i do niej wrócimy teraz na chwileczkę tylko. W ósmym rozdziale zobaczcie wiersz 10, 11, 12. Zebach zaś i Salmuna, przepraszam, Zebach zaś i Salmuna byli w Karkor. To nie, to imię, to, to nazwa tego miasta znaczy fundament. Nie wiem, jaką tutaj lekcję z tego wyciągnąć, więc nie wyciągam żadnej na razie. A z nimi wo ich wojsko w liczbie około 15 tysięcy niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu. Poległo zaś z nich 120 tysięcy mężów zbrojnych w miecz. Gedeon ruszył szlakiem karawan na wschód od Nobach i Jogocha i napadł na obóz, który czuł się bezpieczny. Zebach i Salmuna pierzchnęli, a on puścił się za nimi w pościg i wziął do niewoli obu królów mediańskich, Zebacha i Salmunę. a w całym obozie wzniecił popłoch. Tu widzimy Gedona, który dopada tych dwóch księciu, Potem pamiętacie te zajście z tymi mężami w Sukot i Penuel. I dalej czytamy do, od wiersza 18. Do Zebacha zaś i do Salmuny rzekł. Co to byli za mężowie, których wybiliście w tabor? A oni rzekli, takim jak Ty był każdy z nich. I teraz zobaczcie, co oni mówią. Z wyglądu jak królewicz. Jak syn królewski dosłownie. Wtedy on rzekł, bracia moi to byli, synowie mojej matki. Jako żyje Pan, gdybyście ich zachowali przy życiu, oszczędziłbym was. Potem rzekł do Jetera, swego pierworodnego, nurze, zabili ich. Lecz młodzian nie dobrył swego miecza, gdyż wzdrygał, wzdrygnął się przed tym, bo był jeszcze młody. Rzekli więc Zebach i Salmuna, Nurze, Ty sam zadaj nam cios, wiesz, jaki mąż, taka jego siła. Wstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunę, po czym zabrał srebrne rożki, które były na szyjach ich wielbłądów. I tutaj na trzy rzeczy chciałbym zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze, tamci królowie zabili jego braci. I kiedy on pyta, kto to był, oni mówią, byli jak ty. Z wyglądu jak królewicz, co? Mówią, ty wyglądasz jak król jak królewić, młody książę. Więc kolejny raz wrogowi jego mówią, patrzą na niego, ty jesteś jak książę. Kiedy Gadeon dowiaduje się, że to oni, jedni mówią, że zbyt tutaj tak osobiście podszedł do sprawy i zaatakował ich. Z drugiej strony myślę, że prawo mojżeszowe dawało mu prawo, żeby ich zabić. Czytamy o mścicielu krwi w prawie mojżeszowym, który mówi, że ten, kto jest z rodziny, powinien pomścić krew. Więc tutaj myślę, że Gedeon mógł to zgodnie z prawem uczynić. Jakkolwiek, zobaczcie, co Gedeon robi. Gedeon mówi do swojego syna pierworodnego, żeby to ten syn pierworodny dobył miecza i zabił ich. O, o co tu chodzi? Czemu on sam tego nie robi? Czemu on teraz... Wiecie, Gedeon tutaj jest już mężem walecznym, już tutaj w, wo w wojnie brał udział. Rozgromił tam 15. No nie to, że on się, wiecie, nie, nie potrafi mieczem posługiwać, Czemu on do swojego syna mówi, ty, ty weź zabij ich? Chociaż to był jeszcze młodzieniec. Nie wiem ile miał lat, a to słowo oznacza młody chłopak. Dlaczego on to robi? Wiecie, w tamtym czasie było niezwykle ważne dla ludzi, kto ich zabije. Pamiętacie, kiedy Saul został raniony przez tamtych, na tej wojnie, pogan? On mówi, niech to nie będzie, żeby, po, żeby jakiś pogani nie zabił i mów, do tego swojego gierka, żeby go przebił, jak nie to on sam się rzuci na swój miecz. To kiedy później Abimelech sam, kiedy kobieta zrzuci mu na głowę kamień, to on powie tak swojego gierka, dobij mnie, żeby nie było, że kobieta mnie zabiła. I to było bardzo ważne dla tych ludzi, kto ich zabije. Gdy on chce ich zhańbić, chce im pokazać, nie jesteście warci tego, że ja nawet was na swój mierz na was wyjął. Ten gest to oznacza. I ten chłopak was zabije, dziecko was zabije w hańbie odejdziecie. Tym I tutaj jest jakiś taki element jakiejś postawy Gedeona, w której on się już nawet nie poczuł od tego, żeby się tymi psami zająć. Że jego pies może, przepraszam, jego syn może takimi, jak oni się zająć. Jest tutaj rodzaj jakiegoś poczucia, to ja już nie jestem do, takiego, do takich zadań. To dziecko może się tym zająć, ale nie ja. Więc jest tutaj jakiś taki niepokojący sygnał tego, co się działo w sercu Gedeona, już w tym miejscu jego jakiegoś poczucia zbyt wielkiego osobnie mniemania, czy patrzenia na innych z pogardą. Tak jak powiedzieliśmy, niektórzy również podchodzą bardzo krytycznie do tego, co zrobił z mieszkańcami Penuel i Sukot. Jak ich potraktował ostro za to, że nie chcieli dać mu chleba i jego wojownikom. Ale to o tym, żeśmy już mówili, więc tego nie będę powtarzał. Ostatnia rzecz. To też zwróćmy uwagę, że tutaj dodane jest to, iż kiedy ich zabił, to zabrał srebrne rożki, które były na szyjach ich wielbłądów. I znowu, po co taki szczegół? Jakie to ma znaczenie tutaj w, w tej całej sytuacji? Że, że tutaj, wiecie, giną ludzie, a on tutaj pisze, że, że srebrne rożki wziął z szyi ich wielbłądów. Co, po co to coś takiego opisać? I znowu, jeżeli coś takiego jest napisane, to ma to jakiś swój cel. Coś tutaj autor próbuje nam przekazać, co zasygnalizować. Oto wcześniej było to, była to ozdoba księciów z hal, i Salmona. To, to, to były jakieś ozdobne rożki, które oni mieli na swoich firmonach i na nikt inny, tylko ci książęta. A teraz, kiedy on je bierze dla siebie i teraz on może swój zaprzęknienie nas ozdobić, teraz on może, jak tamci książęta, się reprezentować. I w końcu w wierszu XXII mamy tą propozycję mężów izraelskich, którzy przyszli do niego, pamiętacie ostatnio mówiliśmy o tym, i mówią, panuj nad nami, ty, twój syn, twój wnuk, wybawiłeś nas bowiem, ty nas wybawiłeś, ty nas wyratowałeś. Patrząc na te wszystkie elementy, mogę się tylko domyślać jakiejś rzeczy. Oczywiście nie mam wglądu w serce Gedeona. Nie wiem, co tam się stało. I mogę się mylić w swojej ocenie. Ale znając przewrotność własnego serca i słysząc i czytając o tylu smutnych historiach, upadku tych, którzy kiedyś wiernie służyli Bogu, biorę całą tą historię i te wszystkie elementy jako wielką, wielką przestrogę i napomnienie aby pilnować swojego serca. Nie dać się napompować jakimiś ludzkimi pochwałami. Nie dać się napompować jakimś ludzkim zachwytem czy nadmiernym docenianiem tego, co robimy. Nie dać się zwieść u łudzi bogactwa. Tak jak widzimy, że Gedeon zapragnął tego złota. Zapragnął prestiżu, które to złoto mu dawało i nie, nie ulec cielesnym rządzą i cielesnym porządliwością, temu nieopanowanemu apetytowi na przyjemność i doczesne rozkosze. Jeśli to są takie trzy elementy, które są wyraźnie widoczne w tej całej historii i w upadku Gedeona. Pragnienie pozycji, chwały ludzkiej, pragnienie bogactwa i pragnienie rozkoszy. A Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że te trzy rzeczy są skudne dla każdego z nas. Diabeł zostawił te płatki na Gedeona i jestem pewien, że dzisiaj szykuje dla Ciebie i dla mnie. Podobne. Jan w swoim liście napisał takie słowo. Otwórzmy jeszcze na koniec i przeczytajmy te wiersze. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale w szesnastym wierszu Jan pisze bo wszystko co jest na świecie i zobaczcie wymienia trzy rzeczy porządliwość ciała porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca ale ze świata Pożądliwość ciała, porządliwość oczu, to znaczy pragnienie posiadania rzeczy, chciwość rzeczy materialnych i pycha życia, chęć bycia kimś, bycia uznawanym, posiadania prestiżu, to, żeby o mnie dobrze mówili, żeby nikt na mnie krzywo nie patrzył, żeby na mnie krzywo nikt nic nie źle coś na mnie nie powiedział. Te, te trzy rzeczy są ze świata ja tutaj nie mówię tego wiecie, to po prostu tam jest, ale mówi, jeśli też masz w sobie, nie masz miłości Ojca w sobie. Jeśli te rzeczy cię zawładną, nie licz, że życie Boże będzie w tobie mieszkać. Pieniądze, seks, pozycja, pycha. To są kamienie obrazy, na których tak wielu się potknęło i rozbiło swoje życie. Jak uniknąć tych śmiercionośnych zasadzek? Mój czas się skończył, więc już tylko jednym wierszem jeszcze. W następnym wierszu Jan mówi tak. Świat przemija wraz z porządliwością swoją, razem z tą porządliwością oczu, razem z tą porządliwością ciała i z tą porządliwością pychy życia. Świat mówi przemija. Ale kto pełni wolę Bożą Trwa na wieki. To jest wierze, lekarstwo dla każdego z nas na te porządliwości. One są, on, od nich nie uciekniemy. Diabeł będzie nowe pułapki na nas zastawiał i będzie nas kusił tymi rzeczami i my będąc w ciele jesteśmy poddani tym pokuszeniu. Niemniej jednak nie musimy w nie wpaść, nie musimy za nimi pójść, nie musimy zginąć tak jak zginął Gedeon. Jeśli wiemy, co Jan tutaj napisał, jeśli uświadamiamy sobie i codziennie sobie to uświadamiamy, że świat wraz z swoją pożądliwością mija, to wszystko, co dzisiaj mnie kusi, to wszystko, co mnie dzisiaj nęci, jutro tego nie będzie. Bóg to wszystko zniszczy, Bóg to wszystko usunie, ale kto pełni wolę Bożą. Nie ten, kto poddaje się tym pożądliwościom, nie ten, który idzie za głosem tego zwodziciela, nie ten, który słucha pożądliwości tego świata i ulega temu i oddaje swoje życie, żeby korzystać z tego świata. Ale ten, kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. I tu jest codzienny wybór dla nas. Dlaczego chcemy żyć? Czy chcemy żyć dlatego, co teraz możemy skorzystać? Czy chcemy teraz skorzystać z tych uciech? Czy teraz chcemy dogodzić naszym porządliwościom, oczu, ciała, naszego egoizmu, naszych tych Czy chcemy pełnić wolę Bożą? Dla kogo i dlaczego żyjemy? żeby dogadzać sobie czy aby chwalić Boga to jest codzienny wybór to są codzienne małe sprawy nie trzeba wielkich spraw do tego bracia, siostry nie czekajmy na wielkie decyzje nie zastanawiamy się tylko przy poważnych skrzyżowaniach każda najmniejsza decyzja jest albo decyzją dogadzania sobie albo na chwałę Bożą jakbyśmy to coraz lepiej rozumieli jakby coraz bardziej do nas docierało ja wiem, że czasami możemy dyskutować nad takimiś kwestiami, tak trudno powiedzieć to czy tamto, ale z zasady to jest proste. To jest proste. I Słowo do tego przecież wzywa, że cokolwiek czynimy, mamy czynić na chwałę Bożą. Więc to, to nie jest jakieś bezsensowne wezwanie. To musi mieć przełożenie na nasze codzienne życie, nawet na jedzenie nasze i na picie nasze. Na wszystko. I każdego dnia idziemy w jakimś kierunku. I to mogą być maleńkie kroczki, maleńkie kroczki. Ale któregoś dnia znajdziemy się po jednej albo po drugiej stronie. Albo zakończymy nasze życie z wieńcem zwycięzców, albo zakończymy nasze życie wśród rozbitków. Niechaj duch że pomoże nam. Skłębić te lekcje, które Bóg nam daje dzisiaj. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Zachęcam do zebracia siostry wszystkich Was. W tego słowa, połajmy do naszego Boga z naszych sercach. Ci, którzy chcą, mogą otworzyć też na głos swoje usta. Chcemy jeszcze spędzić czas w modlitwie. Dziękuję jasne wskazanie Twojego słowa. To zachęca nas do tego, żebyśmy wybierali to, co słuszne, to, co ma wieczną wartość. Mogę się o to, żebyśmy skorzystali z tej zachęty i mieli całkowicie świadomość, że nasze życie jest bardzo krótkie i tak bardzo szybko przyjemne. A później jest cała wieczne niech będzie celem naszego życia. Życie patrzyli na Twój krzyż, Panie. Jeżeli będziemy patrzyli na Twój krzyż, to będziemy zwycięzcami w tym naszym codziennym życiu. Tych, w tym wszystkim, czego dokonujemy w naszym życiu, tych naszych wyborów, tych naszych wyborów, tej naszej codzienności. Patrząc na Twój krzyż, Panie, będziemy dokonywać tych dobrych wyborów. Nie będziemy ulegali pokusie, tych porządliwościom naszych oczu, naszego ciała. Ale ciągle będziemy karmieni, Panie, Twoim słowem i ten nasz Duch będzie mieszkał w Tobie. Pragniemy przede wszystkim żyć Tobą w naszym codziennym życiu. I abyś Ty był jedyną drogą, prawdą i życiem w tej naszej codzienności, do końca naszej ziemskiej. Tak, Panie, proszę nie, tego, Tego dzisiaj ja pragnę w swoim życiu. I abyśmy dla innych byli właśnie że te inne osoby, ci niewierzący, którzy na nas patrzą, mogli dostrzec Ciebie, kochany Jezu, nas. O to Cię proszę. Daj nam tej siły, daj nam tej odwagi. Naszemu codziennym życiu, aby trwali. Amen. Amen. Panie, że w Tobie jest to źródło żywej wody. Że w Tobie jest siła i moc, aby zwyciężyć świat, zwyciężyć szatana. Że Ty dałeś nam tą wiarę do naszych serc, która pozwala nam ostać się w dniu złym. Dziękujemy, kochany Panie, żeś Ty naszą mocą i naszą siłą. I dajbyśmy nieustannie mieli oczy na Ciebie zwrócone na Twoje królestwo, na Twoje przyjście, na wieczność z Tobą. Aby to przyświecało wszelkim naszym decyzjom. Aby to było inspiracją, Panie, naszych kroków. Abyśmy nie żyli według ciała, gdyż to rodzi jedynie śmierć. Pomóż nam, Panie, być kierowanymi Twoim duchem. I doświadczać mocy przyszłego wieku w naszym życiu. Doświadczać Twego zwycięstwa. I nieustannie czuwać, daj Panie, byśmy nie... Sądzili, że skoro wczoraj była walka, to dzisiaj musi być odpoczynek. Daj, abyśmy byli świadomi w tym duchowym sensie. Mamy nieustannie trwać w tej zbroi Bożej. Nieustannie mieć się na baczności, Nieustannie czuwać. Aby przeciwnik nas nie podszedł. Aby nas nie oszukał. Aby nas nie zwiódł. Ale abyśmy mogli dać mu odpór. Panie wiernie Tobie służyć. I pełnić wolę Twoją z radością. I w tym znajdować nasze odpocznienie. W Tobie, Panie. Tyś naszym pokojem, Tyś naszym odpocznieniem. Tyś naszym zbawieniem i Tyś naszym ratunkiem. Tyś naszym życiem. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Boże Nasz, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.